To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 60 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem na Pomorzu, a to dopiero początek wichur nad Polską. Wzmożone patrole na drogach tylko wczoraj doszło do ponad 40 wypadków. Kościół grekokatolicki w Polsce po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc razem z Kościołem Rzymskokatolickim. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Z powodu silnego wiatru strażacy interweniowali na Pomorzu ponad 60 razy. Działania polegały, polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach gdańskim, kartuskim i wejherowskim. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii. W nocy wiatr nieco osłabnie, ale jutro znowu będzie wiać w porywach do 85 km na godzinę. Silny wiatr doprowadził do tragedii na północy Niemiec. Trzy osoby, w tym niespełna roczne dziecko, zginęły przygniecione przez drzewo. W okolicach Flensburga, przy granicy z Danią 50 uczestników wielkanocnej zabawy w ośrodku dla dzieci i młodzieży szukało ukrytych jajek niespodzianek. W pewnym momencie na grupę przewodniczących. Wróciło się ponad 20-metrowe drzewo. Nastolatka i młoda kobieta zginęły na miejscu. 10 miesięczne dziecko jednej z nich przetransportowano do szpitala, ale nie udało się go uratować. Lekarze walczą o życie czwartej poszkodowanej osiemnastolatki. Na północy Niemiec w czasie świąt wieje silny wiatr. Miejscami pojawiają się burze. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Policja w czasie świąt prowadzi wzmożone patrole na drogach. Tylko wczoraj doszło do ponad 40 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a prawie 50 zostało rannych.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 W zeszłym roku w okresie wielkanocnym doszło do ponad 240 wypadków drogowych. Zginęło w nich 16 osób, prawie 300 zostało rannych. Policja zatrzymała ponad 1300 pijanych kierowców. Straż pożarna zakończyła akcje gaśnicze na składowisku złomu w Oławie na Dolnym Śląsku i po bliskim niedużym zakładzie meblarskim. W pożarach nikt nie został ranny, ogień spowodował duże zadymienie. Na ataki na infrastrukturę Iranu Teheran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością USA lub z nimi powiązaną, twierdzi rzecznik MSZ Iranu. To odpowiedź na wcześniejsze groźby prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny ormuz do wtorku wieczorem, straci wszystkie elektrownie i mosty. Wcześniej Trump dawał Iranowi czas do poniedziałku. Główne przesłanie z zmartwychwstałego Jezusa to pokój Wam przypomina metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Hierarcha podkreśla, że najważniejsze w świętach Wielkanocy jest dla chrześcijan przesłanie miłości. My chrześcijanie pewnie wiemy, że to jest największa tajemnica naszej wiary, ale tajemnica, która nadaje sens wszystkim ludziom i mniej i bardziej wierzącym, dlatego że ona po prostu niesie takie poczucie sensu sensu życia, że mimo, że wszyscy jakoś tam zmierzamy ku śmierci, to jest życie wieczne, jest jeszcze coś po tym życiu. Nadaje sens temu, że warto być dobrym, warto kochać pomimo wszystko, że opłaca się miłość. Miłość jest ponad wszystko i to jest wielkie przesłanie z martwych zmartwychwstania. Świętują też katolicy. Proboszcz parafii w Lublinie, ksiądz Stefan Bartuch, mówi, że różnica między obrządkiem katolickim a rzymsko katolickim jest drobna. Pięknie się różnimy, a nie jesteśmy oddaleni od siebie. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy siebie wzajemnie. To doświadczenie różnych tradycji, różnych obrzędowości, różnych duchowości jest niezwykle dla nas istotne do tego, byśmy mogli się odnaleźć osobiście, każdy na własny sposób w tym doświadczeniu duchowym. W tym roku po raz pierwszy kościół grekokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc razem z kościołem rzymskokatolickim. Do tej pory ruchome święta przypadały u greko grekokatolików w tym samym terminie, co w kościele prawosławnym. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody od jutra chłodniej, do tego opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przymrozki w dzień od 10 do 12 stopni. A w nocy wiatr nieco osłabnie, chociaż jutro znowu silnie będzie wiać w porywach do 85 km na godzinę, a na termometrach w nocy od 1 stopnia na północy przez 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. 5 minut po godzinie 22.00. W Polskim Radiu 24 Przed chwilą wyjrzałem przez okno i to jest prawda. Pogoda w Polsce znów daje nam w kość. Po krótkim okresie spokoju wracają silne podmuchy wiatru i naprawdę trudne warunki atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami dużą część kraju, a w najbliższe godziny mogą przynieść spore utrudnienia, zwłaszcza na drogach. Chociaż Wielka Niedziela była miejscami ciepła i spokojna, początek tygodnia zapowiada się znacznie trudniej. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed silnym wiatrem, ale też przed przymrozkami i nagłą zmianą pogody. Na Pomorzu strażacy już interweniowali ponad 60 razy, głównie z powodu powalonych drzew i uszkodzonej infrastruktury. Służby zalecają zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach, unikanie parkowania pod drzewami oraz zachowanie ostrożności podczas podróży. W najbliższych dniach kluczowe będzie śledzenie komunikatów pogodowych. No, a najważniejsze informacje jak zwykle w Polskim Radiu 24 o 23 magazyn Suma wydarzeń.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 o swoich doświadczeniach, o swoich obserwacjach, o tym jak wpłynęły na nich podróże, opowiedzą dziś moi goście. Pierwszy jest już w studiu. Zbliżenie Henryk Waniek, malarz,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 że on zjeżdżał do kopalni i tam w głębi ziemi, a to jest również rodzaj podróży, doświadczał tego muśnięcia niezwykłością. Ja używam oczywiście mojego języka, on by to powiedział prościej i może dobitniej, które, jak się już wyjeżdżało na powierzchnię ziemi, które zmuszało go do nieco innego postrzegania świata, tego trywialnego, codziennego, powierzchniowego i powierzchownego świata, jaki miał tam u siebie na Nikiszowcu. To pierwsze, ale nie tylko, bo ja myślę, że to nie są takie geomantyczne przesądy, ale myślę, że każdy rejon geograficzny ma zapisany w sobie jakiś rodzaj promieniowania, a może pewnej wibracji, który przejawia się później na zewnątrz w kulturze tego regionu. Kultura, jeśli idzie o region, zarówno Górnego, jak i dolnego Śląska, ale zostańmy jeszcze przy Górnym, to jest historycznie rzecz biorąc, jednak pewien taki miszunk religijny, że Zawsze tam na Górnym Śląsku to, no, po pierwsze, była taka, taki duopol ewangelicy i katolicy, prawda? Do tego wszystkiego jeszcze inne kombinacje religijne, większe lub mniejsze, jacyś Świadkowie Jehowy, jacyś metodyści, a szczególnie metodyści. I to tak właściwie od stuleci. To znaczy nie tylko od reformacji Lutra, ale jeszcze grubo wcześniej, no, w wieku XIII. Ciekawe, że tego odkrycia dokonał, no, w pewnym sensie mój dobroczyńca, dyrektor Instytutu Włoskiego niegdyś w Warszawie, doktor Romo Loczenia. Po jego śmierci dowiedziałem się, że on był badaczem Śląska. Odkryłem w internecie jego piękną pracę na temat prześladowań Waldensów, którzy w XIII wieku byli bardzo popularnym wyznaniem heretyckim oczywiście w rozumieniu inkwizycji, na Śląsku i na Morawach. Ono zostało niestety wytępione gruntownie. Co ciekawe, zresztą pan doktor Omo Loczenia odkrył nieznanego mi najbardziej aktywnego inkwizytora w tej procedurze, który się nazywał Johannes de Gliwice. I tu dowiedziałem się, że Gliwice również mogą się poszczycić nie tylko Horstem Binkiem, ale także inkwizytorem z XIII wieku. Więc no, no wiedzi Pan, ten Śląsk jest po prostu kopalnią, no, jest kopalnią. Dosłownie i w przenośni. Wracając jeszcze do pierwszych zdań naszej rozmowy, jeśli Śląsk jest dla Pana teraz kosmosem, to co jest centralnym punktem tego kosmosu? Co jest Słońcem. No można by powiedzieć, że jest tam takie miejsce, do którego ja chętnie wracam i które uważam za jakieś centralne, chociaż nie było nim od początku. Stało się nim może głównie ze względu na piękną nazwę, ale też i ze względu na to, że niegdyś, to znaczy do mniej więcej roku 1945 było to takie miejsce święta regionalnego, święta lokalnego, którego tradycje prawdopodobnie sięgały do czasów prehistorycznych, jeszcze pogańskich. Ono się znajduje w Górach Izerskich, czyli już właściwie poza terenem Śląska, bo to historycznie należy już ten obszar do górnych Łużyc, których część dzięki dobrodziejstwu Józefa Stalina przypadła Polsce również. I tam w gronie przyjaciół spotykamy się dorocznie w tym miejscu. To miejsce się nazywało po niemiecku Abendburg. Polskie tłumaczenie Zamek Wieczorny nie jest szczególnie szczęśliwe, bo to przecież nie jest Abendschloss, co by tłumaczyło, że Zamek Wieczorny, tylko to jest Abendburg, czyli tak jakby Wieczorny Gród. Piękne miejsce na skałach Góry Zerskich, w wysokim grzbiecie, spod którego biją źródła rzeki Kwisy, już wzmiankowanej u Tacyta. Więc to takie miejsce pomiędzy starożytnością a światem nowożytnym. Myślę, że pamięć o tym miejscu no zagrożona przez te ruchy graniczne, które się po II wojnie światowej dokonały, że ja po prostu winien jestem temu zamkowi, czy raczej temu wieczornemu grodowi, Abendburgowi, winien jestem o pamięci o nim. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Henryk Waniek, malarz, pisarz, Dziękuję serdecznie. Ja bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję. Zbliżenie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś rozmawiamy o podróżach, ale podróżach szczególnych raczej w głąb. Geografia, odległości to wyłącznie a może nie wyłącznie ale raczej w pierwszej kolejności tylko pretekst. Moim kolejnym gościem jest Rafał Grącki, fotograf, reporter. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan w swojej najnowszej książce opisuje Stambuł, miasto, które pan darzy wielką miłością. Zastanawiam się, czy ta podróż do tego miasta na skraju dwóch kontynentów zawiodła pana w związku z jego historią, z jego kulturą, czy pan tam raczej pojechał szukać siebie? Myślę, że to drugie wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec 2013 roku rozmawiałem z moją koleżanką, Turczynką zresztą, którą poznałem jeszcze w ileś tam lat wcześniej, w czasie kiedy, tak jak i ona, pracowaliśmy w jednej korporacji międzynarodowej. Ona odpowiadała za rynek turecki, ja odpowiadałem za rynek polski, takżeśmy się poznali, spędziliśmy długie godziny na, na, na rozmowach i ja nauczyłem się od niej jednej rzeczy, że jak chcę coś zmienić w sobie, to muszę do niej zadzwonić, bo ona na pewno złomotam mnie młotkiem, jak to córczynka i pokaże zupełnie inną perspektywę na życie, na moje poglądy, na to, co ja w danym momencie uważam. No i właśnie tak pod koniec 2013 roku to zrobiłem i na koniec tej naszej bardzo długiej rozmowy ona powiedziała mi taką jedną rzecz. Wiesz co, Rafał, ty powinieneś przyjechać do Stambułu. To jest takie miasto, które cię zmieni. No i ja jej uwierzyłem i pojechałem pierwszy raz do Stambułu. No i cóż, najpierw była to wiara, potem pewnik. To jest intrygująca historia, chociaż trzeba przyznać, że to pierwsze zdanie, to zdanie zapalnik brzmi trochę jak wzięte z książek Paula Coelho. Przyjedź do miasta i ono cię zmieni. Co pan znalazł, co pan zastał w Stambule? Na początku fasada oczywiście, czyli to po co przyjeżdża w zasadzie większość ludzi do Stambułu, żeby zobaczyć fantastyczne miejsca żeby zobaczyć no, niezwykłą absolutnie architekturę i spotkać, ja wiem, otoczenie, które ma no, kilka tysięcy lat. Natomiast chwilę później, kiedy samo miasto zaczęło płatać mi różnego rodzaju figle, które sprowadzały się do tego, że po prostu mój plan, który miałem na samym początku, błyskawicznie walił się w gruzy i to, co myślałem, że będę tego dnia robił, okazywało się płonną nadzieją, bo tak naprawdę to y, rzeczy zupełnie działy się swoim torem, kompletnie niezależnie od tego, co ja sobie wymyśliłem. Niewiele było zwiedzania samych miejsc, to znaczy ono też było. Natomiast błyskawicznie okazało się, że najciekawszym elementem tego zjawiska, które mogę nazwać Stambułem, są ludzie. To, kim oni są, co robią, jak żyją. Jak wyglądają, jak reagują na zupełnie obcego przybysza z zupełnie innego kraju. I niekoniecznie jest to ten typowy sposób, jaki znamy w wielu opowieściach turystów, którzy wracają ze Stambułu pod tytułem A może byś pan kopił dywan? A może byś pan kupił ceramikę, a może byś pan tak szedł, wypił ze mną herbatę i y, kupił przy okazji zestaw przypraw i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o ten wątek transakcyjny, a tam tak naprawdę chodzi o coś, co się nazywa relacją między dwojgiem albo dwoma ludźmi. Wspomniał pan o... Ludziach. Wspomniał pan o relacjach. To jest wątek, o którym kiedyś też w tej audycji opowiadał pisarz, dziennikarz, podróżnik Grzegorz Kapla. Wspominał, że kiedy w Polsce sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać, kiedy Polacy stawali się coraz bogatsi, to też wpływało nierzadko na ich podejście do podróży i do ludzi, którzy w czasie tych podróży spotykali siła nabywcza polskiego portfela zaczęła jednak szybko iść w górę. Ale wtedy masz te pokusy, żeby być tym Livingstone'em, nie? Także myślisz sobie, a kurde, rozumiesz świat lepiej niż ci wszyscy ludzie, z którymi się spotykasz, tak? Co może wiedzieć taki gość, który pasie kozy w Tadżykistanie? A, a byłem z takim człowiekiem kiedyś, konno, wyjechałem konno na, na 4700, Słabo jeżdżę konno, ale koń o tym nie wiedział, a siodło jest takie, że masz dwa łęki z przodu i z tyłu, trzymasz się, tak? Pod górę nie było wcale problemu. Na górze siedzieliśmy i zaczęliśmy rozmawiać no o czym porozmawiasz z takim muzułmaninem, który całe życie spędza w siodle? No, rozmawiasz o Bogu, o stworzeniu. Okazuje się, że on czytał Biblię, a nie, ja nie czytałem Koranu. I wtedy sprowadził mnie do parteru, tak? Że miałeś za gościa, który naprawdę tak dużo wie o świecie, a on cytuje twoją świętą księgę, a ty z jego świętej księgi znasz tylko tytuł. Więc to mnie bardzo nauczyło pokory, nie? I, i, i odkryłem, że pokora jest kluczem do tego, żeby Ludzie chcieli z tobą rozmawiać, albo kupujesz ich czas, bo taksówkarz z tobą rozmawia, płacisz mu za to. Jeżeli jedziesz gdzieś 8 godzin z wynajętym kierowcą, no rozmawiasz z nimi o rzeczy. Albo e, okazujesz pokorę wobec tego, w jaki sposób oni żyją i wtedy oni chcą. To jest dużo lepsze, tak? Jeżeli ktoś chce ci opowiedzieć o swoim życiu, to jest naprawdę dużo lepiej, niż jeżeli za to płacisz. To był Grzegorz Kapla wspominający między innymi o pokorze. To jest podejście panu bliskie? Ja się absolutnie podpisuję pod tymi słowami i, i to jest również moje doświadczenie. Kiedy człowiek wychodzi z taką postawą pod tytułem ho, ho, co to nie ja, dam sobie radę ze wszystkim i w ogóle zjadłem wszystkie rozumy i wiem lepiej jak tutaj to, to, to miasto wygląda i wiem jak lepiej jak się zachowywać, no to pfu, Stambuł błyskawicznie zweryfikuje to i to dosyć, tak powiedziałbym, brutalnie, bo czasami może zdarzyć się tak, że w ogóle nie będziemy wiedzieli, jak się zachować i nie będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego jesteśmy traktowani tak, a nie inaczej. I z drugiej strony, jak skorzysta się z tej pokory, to znaczy obserwuje się, patrzy się, przygląda się, uśmiecha się, podejdzie się, zapyta się, czy można zrobić zdjęcie popatrzy się na całą sytuację, pomoże się komuś zupełnie bezinteresownie, to nagle się okazuje, że ten kontakt jest zupełnie inny. On przestaje być taki zwyczajny, turystyczny, tylko zaczyna się jakaś wymiana, bo nagle okazuje się, że ten jeden, drugi, trzeci człowiek zaprosić cię do swojego stolika, albo żebyś poszedł z nim, albo gdzieś usiadł, albo zaczyna z tobą rozmawiać. Nierzadko jest to język angielski, albo jakiś tylko łamany angielszczyzna. Czasem zdarzy się nawet polskie zdanie. No bo przecież wielu Turków jakoś tam mniej lub bardziej albo z, miało do czynienia z Polekami, albo gdzieś tam na etapie swojego życia polska odwiedziło, w związku z tym... Albo zna Lewandowskiego bo... po prostu albo znają Lewandowskiego, to prawda, piłka nożna to jest, nie wiem, czy można to nazwać sportem narodowym Turcji, ale w takich miejscach jak Stambuł to chyba tak, piłkarze i ci najwięksi no to są traktowani na równi z, nie wiem, chyba prawie jak święci. No, Ale wracając do tej pokory, przypominam sobie taką historię, kiedy byłem na Pchlim Targu. To jest miejsce za meczetem Sulejmana. W każdym razie, wtedy, te kilka lat, ładnych lat temu, było za meczetem Sulejmana. Być może, że ono tak ewoluuje i zmienia swoje położenie geograficzne. Więc na takich zrujnowanych ulicach, dosyć mocno, bo te domy były mocno naruszone zębem czasu, rozłożył się Pchli Targ. Było tam wszystko, absolutnie wszystko zdatnego do użycia i tak w połowie zdatnego do użycia i zupełnie niezdatnego do użycia i kto chciał, to mógł coś tam kupić, przebierać, wybrać coś dla siebie. Czasami te transakcje odbywały się barterowo, czasami za gotówkę rzeczy leżały wprost na rozłożonych foliach albo na dywanach, wprost na ziemi. Tam przechodzały się setki ludzi. I ja tam spędziłem prawie trzy godziny stojąc, obserwując, Trochę rozmawiając z tymi ludźmi, poznając ich, pytając ich, co robią, aż w końcu przestałem być tłem i dopiero po godzinie wyciągnąłem aparat i zacząłem fotografować, jak ci ludzie w ogóle się ze mną oswoili. No bo oczywiste było to, że ja wyróżniałem się strojem, Oczywiście, że wyglądałem zupełnie inaczej niż oni, w związku z tym obcy no, na, na pokładzie, no to najpierw mu się wszyscy przyglądamy. Postarałem się swoim zachowaniem, nie dać im żadnego asumptu do tego, żeby potraktowali mnie jak rzeczywiście obcego, tylko raczej spróbowali zaprosić do jakiejś interakcji. Dopiero po jakimś czasie właśnie wyciągnąłem aparat, zacząłem robić zdjęcia. W pewnym momencie jedna z kobiet, która tam gdzieś prowadziła coś w rodzaju takiego minibarku, zaprosiła mnie, żebym usiadł niedaleko niej, wprost na krawężniku, nalała mi herbaty poczęstowała, nie wzięła za to w ogóle żadnych pieniędzy, po prostu zrobiła to, bo tak uważała za słuszne i za, za właściwe, żeby nie poczęstować w tym momencie herbatą. Więc ja wypiłem pięknie i podziękowałem. Zrobiłem jej zdjęcie, zrobiłem zdjęcie temu urządzeniu, na którym tę herbatę przyrządzała i potem dalej jakoś chodziłem, przechadzałem i, i fotografowałem. Kiedy odchodziłem to jeszcze tym, który, z którymi jakoś tam żeśmy się, no, no nie wiem, wymieniliśmy co najmniej parę zdań no, uśmiechów, czy powitaliśmy się no, uściśnięciem ręki, albo i pożegnaliśmy się, no to jeszcze przyłożyłem rękę do serca i tak głęboko się pokłoniłem i to, to było coś tam dla nich takiego ważnego. Ja myślę, że chodzi o to, żeby oni czuli, że człowiek się nie wywyższa absolutnie, że jest dokładnie tacy, taki hmm. sam jak oni i że jest ciekawy tego, jak oni żyją, jak funkcjonują i no, jak wygląda ich codzienność. To jest niesamowite, że czasem wystarczą naprawdę drobne gesty, a może inaczej, nie czasem, a zazwyczaj, najczęściej wystarczą drobne gesty, żeby spotkać się z pozytywnym podejściem i z akceptacją właściwie. Tak. To są takie właśnie drobne gesty życzliwości, tak moglibyśmy to mhm. nazwać. To jest dokładnie to. Takim zjawiskiem, które bardzo pomaga w budowaniu relacji, choćby i przygodnych, jest zazwyczaj małe dziecko, bo pojawiają się uśmiechy, pojawiają się nagle wspólne tematy. Dziecko, mam wrażenie, zbliża. Pan z kolei podróżuje od nastu lat do Stambułu sam, ale czasem też w towarzystwie. Tyle, że to nie jest dziecko, a starszy już pan, pański osobisty ojciec. Zastanawiam się, jak dojrzały Człowiek, dojrzały mężczyzna w tym wypadku, odnajduje się w takich sytuacjach i jak jest przyjmowany przez drugą stronę? No to jest w ogóle niesamowita historia. Ja myślę, że najpierw można chyba zacząć od tego, ile my mamy lat. Ja mam lat 55 w tym roku, stuknie. Mój ojciec w tym roku będzie miał lat 80. Zaczął podróżować ze mną do Stambułu, kiedy miał lat 76. Przez trzy kolejne lata, co roku lądowaliśmy w Stambule, tak mniej, na mniej więcej dwa tygodnie i razem zwiedzaliśmy. Wszystko zaczęło się od tego, że ja, ja tatę jakoś namówiłem do tego, żeby pojechał ze mną do Stambułu, ponieważ on był bardzo głodny przygód. Z jednej strony czuł się jeszcze na siłach, z drugiej strony różne dolegliwości mu tam gdzieś już doskwierały i miałem takie poczucie, że przygoda zupełnie nowa dla niego i kompletnie niespotykana da mu taką szansę jakby przeżycia kolejnej młodości. No i byłem bardzo ciekawy, jak on zareaguje na te wszystkie miejsca, które są mi tak bardzo bliskie i na tych ludzi, z którymi się zetknie. Hmm. Formalnie rzecz biorąc, tata jest bardzo daleki od jakichkolwiek konotacji związanych z jakąkolwiek religią, a tutaj... No cóż, drugiego dnia już praktycznie pierwszego pobytu trafił w sam środek cyklonu, a, a mianowicie poszedł ze mną do mojej zaprzyjaźnionej grupy derwiszy którzy akurat tego dnia praktykowali zikr. To jest taka bardzo transowa, często bardzo dynamiczna uroczystość, która sprowadza się do jednego, bo to jest wspomnienie Boga. O, tak, tak można byłoby przetłumaczyć to słowo zikr. Polega to na takim transowym ruchu, powtarzaniu tej samej frazy kilkaset razy, bardzo cyklicznie. Często to się odbywa w kilku kręgach, człowiek przy człowieku, dokładnie ten sam ruch, cała grupa tak niejako się splata w jedną taką wulkaniczną, energetyczną całość. Do tego, jak jeszcze są bębny, do tego, jak jest jeszcze taki wysoki śpiew, no bo to oczywiście jest w tym momencie w języku arabskim, nigdy po turecku, no bo jak modlitwa, to tylko i wyłącznie arabska. No i jak to trwa jeszcze prawie godzinę, i kończy się tym, że jesteśmy we dwóch, w samym środku czworokręgu, tak? To mamy taki my jako pierwszy krąg, ten najmniejszy, wokół nas pierwszy krąg, wokół tamtego kręgu jeszcze jeden i jeszcze jeden ludzi, którzy skandują imię Boga, Ludzie, którzy cały czas właśnie wykonują te same ruchy transowe, a my w samym środeczku I ja w tym momencie oddaję tacie no, no chyba wszystko to, co miałem najlepszego. I mój ojciec przeżywa coś absolutnie duchowo, stojącego w całkowitej sprzeczności ze wszystkim, co do tej pory przeżył w swoim całkiem długim życiu. Poczuł, jak mi potem opowiadał, mówił, że to było coś absolutnie transcendentnego i on nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżył, że czuł takie zespolenie, taką siłę, taką energię, taką jedność, i z tymi ludźmi, którzy byli całkowicie obcy dla niego. On przecież spotkał ich pierwszy raz w życiu. Oni ugościli go jak króla. Postawili go na honorowym miejscu. Posadzili go na szejkowym fotelu. Tam go sfotografowali. Tata jeszcze w takiej koszulce. Jestem gorszego sorta. Więc już w ogóle przekomicznie wyglądał. Oczywiście dla nas Polaków to ma jakąś konotację. Dla, dla tych ludzi w ogóle nie miało. Został poproszony o wygłoszenie przemówienia. No więc najpierw się zatchnął potem długo, długo milczał, aż w końcu łza mu pociekła po oku i zaczął opowiadać o tym, jak gdzieś na Morzu Północnym właśnie sobie pływali i on dostał wiadomość, że mu się syn urodził, czyli ja. Wprawdzie powiedział jeszcze, że potem przez następne dni za kosami pływali, ale tego już nie, nie przetłumaczyłem na angielski, a potem następni ludzie nie na turecki, no bo wiadomo, że ten fragment musiałem ocenzurować jakoś. Bo nie w tej grupie absolutnie. No więc jak to opowiedział, on to wszyscy się wzruszali, wszyscy byli zauroczeni tą sytuacją. Tata się o drugiej w nocy, tak, bo wszystko się zaczęło o dwudziestej, wychodziliśmy o drugiej w nocy, w samym środku dnia. Byliśmy gdzieś w jakiejś zupełnie odległej od, nazwijmy to, historycznego centrum Stambułu dzielnicy. I o drugiej w nocy wyszedł na świeże powietrze, to aż się tak zatchnął świeżością, i jakby odmłodniał o 20 lat. To było coś nieprawdopodobnego. To jest chyba jedna z najbardziej poruszających historii, jakie usłyszałem w ostatnich latach wręcz. Niezwykłe spotkanie, i co się okazuje, że właściwie imię Boga. Jest... Można zrewidować swoje poglądy na tematy różne. No tak, ale imię Boga jest drugorzędną kwestią. Chodzi tak. o relacje i o ludzi. To zaufanie tak. i szacunek. Dokładnie tak. Wszystko to się sprowadza do miłości takiej bezinteresownej. Tata ją dostał w tym momencie w takiej porcji, że następnego dnia powiedział, że nie mógł spać. Zasnął tylko na dwie godziny, bo cały czas to przeżywał i to mu się śniło, a wstał i następnego dnia na śniadanie przyszedł jak skowronek. On po prostu był tak naenergetyzowany, tak naładowany tą pozytywną energią, którą dostał od kompletnie obcych mu ludzi, że, że to, to było coś absolutnie niesamowitego. Ale panu, już solo też zdarzyły się bardzo przejmujące historie i tu mam na myśli choćby spotkanie z alawitami. Jak to wyglądało, jak przebiegało? Ja bardzo chciałem zobaczyć tę mniejszość religijną, chyba tak można byłoby to nazwać. Tak, no jeżeli mamy do czynienia z, z krajem, który w sumie liczy około 90 milionów obywateli, no to 10 milionów to jest wciąż mniejszość zdecydowanie, jednak całkiem spora. Nie ja słyszałem o tych ludziach, natomiast zupełnie nie miałem pojęcia jak do nich dotrzeć. No i podzieliłem się tą informacją z moimi przyjaciółmi i nagle się okazało, że chłopak mojej przyjaciółki jest Alewitą, co spowodowało i uruchomiło łańcuch zdarzeń, w których w konsekwencji skończył się tym, że właśnie z tą moją przyjaciółką, która notabene była sunnitką, a Alewici i sunnici niespecjalnie za sobą, nazwijmy to, przypadają, w związku z tym para mieszana bardzo zakochana. No to trzeba w książce przeczytać, jakie oni tam przygody przeżywali, w związku z tym, że byli ze sobą w związku. Natomiast, właśnie z nią, odbyłem podróż do Alwickiego Czemewi czyli takiego miejsca, w którym dane zgromadzenie lewickie się spotyka i to jest też coś w rodzaju i domu modlitw i takiego miejsca, w którym odbywają się różne inne rzeczy, na przykład, nie wiem, nauczanie, na przykład jakieś prace na rzecz wspólnoty, na przykład gotowanie, drobne wytwarzanie jakiegoś rękodzieła. Kim są alewici? To poza tym, że jest to mniejszość religijna, to jest to grupa osób, których wierzenia łączą trochę tradycje ludowe, trochę sufizm i trochę bezpośrednio czerpią z, z islamu. Ich obyczaje, obrzędy religijne są zupełnie inne niż typowe obrzędy religijne w większości sunnickiej, która zamieszkuje Turcję. Nie ma meczetów, oni się modlą w wydzielonej przestrzeni w ramach właśnie tego Czemewi. Nie robią tego pięć razy dziennie. Natomiast raz na jakiś czas w cyklu, w cyklu tygodniowym mają właśnie taką uroczystość, którą no, z dużą dozą, w można byłoby porównać do naszej mszy świętej. To, co mnie ujęło, to przygotowanie do tego rytuału. A mianowicie, zanim w ogóle rozpoczęła się ta uroczystość i cała ceremonia, całe zgromadzenie jest Pytane przez DD, czyli przez takiego, nie wiem, albo szejka, albo przewodniczącego całego zgromadzenia. Mistrza ceremonii i mistrza ceremonii gdzieś przy okazji, to czy są jakieś sprawy, które wymagają załatwienia i które wymagają omówienia, czy wszyscy w ramach tego zgromadzenia, a to jest często kilkaset osób, są ze sobą w pokoju i jeżeli są jakieś rzeczy, które są do załatwienia, no to one są załatwiane na forum. Ja byłem świadkiem takiego załatwienia, gdzie nie do końca rozumiałem naturę jakiegoś sporu, ale dwie osoby toczyły ze sobą spór, ten spór został rozwiązany, te osoby pogodziły się i to tak bardzo, bym powiedział, zaakcentowały to, przytulając się do siebie też i podając sobie ręce i to, to było tak widać, takie absolutne szczere wybaczenie sobie, jakieś tam animozje, które mieli w stosunku do siebie. Dede był w tym momencie kimś w rodzaju mediatora. No i dopiero wtedy, jak wszystko to się zakończyło i była jasność co do tego, że każda z tych osób jest już pogodzona i ze sobą, i z innymi, no to wówczas można było przystąpić do właściwej, do właściwej ceremonii. To stało w takiej odległości od naszego, nie wiem, przekażcie sobie znak pokoju, rozpowiadam się o Bogu Wszechmogącego i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i tak dalej, tak my wypowiadamy formułkę. Tam to jest cały rytuał, który jest załatwiany dopóty, dopóki wszystko nie zostanie wyczyszczone w tej, w tej grupie. No ale u, u nas do kościoła no, nie chodzi jakaś taka społeczność, która się bardzo dobrze zna, a raczej nie jest to dosyć częste, no, chyba, że jest to bardzo mała społeczność gdzieś tam wiejska, no to ewentualnie ludzie się, ludzie się znają, ale powiedzmy w warunkach miejskich to raczej nie, nie, nie funkcjonuje, jest to zupełnie inny sposób. Natomiast to, no, te zgromadzenia są dosyć hermetyczne i zamknięte, bo alewitą się trzeba urodzić. Nie można przystąpić do takiego zgromadzenia zupełnie zewnątrz. Kiedyś pomyślałem, że fajnie by było, jakby nie wiem, był kimś, właśnie, zostałbym alewitą, bo to jest mi tak bliskie ten sposób myślenia o człowieku, o relacji międzyludzkiej, o tym wszystkim, ale nie, to jest niemożliwe. Ja mogę, że tak powiem, być nie, duchowo, ale fizycznie nie ma możliwości takiej, żeby to się stało. To są bardzo no I piękne, sama uroczystość tak. też, bo, bo jeszcze o jednej rzeczy chcę mhm. powiedzieć. Samo Uroczystość też jest bardzo ważna, ponieważ wśród alewitów jest równość między kobietami i mężczyznami. Na jednej sali są i mężczyźni, i kobiety, czego nie ma w sunnickim islamie. Nie ma też wśród sufich, zwłaszcza tych, którzy są bardziej, nazwijmy to, ortodoksyjni i też dzielą na przykład pomieszczenia na dwie części, tak? I w jednym znajdują się mężczyźni, w drugim kobiety. Podczas modlitwy. A oni uczestniczą razem, razem tańczą, razem śpiewają, razem składają ofiarę. To są mężczyźni i, i kobiety. Ta ofiara jest symboliczna i na końcu całe zgromadzenie gdzieś tam częstuje się dzieli, lokmą rozmawia pomiędzy sobą. Jest dużo śpiewu, jest dużo muzyki i to znowu jest bardzo, bardzo odległe od typowego islamu sunnickiego, który jest tą dominującą formą ekspresji religijnej w Turcji. Ist tym Państwa zostawiamy na tegoroczne święta i nie tylko. Mając nadzieję, że dzisiejsza opowieść o podróżach czasem bardzo bliskich, czasem trochę bardziej odległych, ale odbywanych przede wszystkim w tym celu, żeby znaleźć jakieś głębsze dojście do samego siebie, była dla Państwa inspirująca. Rafał Grącki, fotograf, reporter, autor m.in. książki Stambuł, ogień i melancholia. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję pięknie za to spotkanie i za tę rozmowę. I wszystkiego dobrego na święta, plus proszę pozdrowić tatę. Oczywiście tak zrobię. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Dobranoc. Jakub Kukla, ja również Państwu bardzo dziękuję i życzę spokojnych, zdrowych, mądrych świąt. Do usłyszenia. Większe zbliżenie w naszym podcaście.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 Expert.pl Po reklamie.